Lubisz, ty lubisz, nóż, ulica, pył, noc, latarnie, dym, ono, krzyczą, jak krzyczą, ty lubisz, jak krzyczą, ty mówisz, materac, krzyczą, dorośli, mówisz, nóż, ty, nóż, ja, dym, materac, na podłodze, materac, leżę, leżą na materacu, leżą na materacu, na podłodze, ten materac leżą, ty mówisz, ja, nóż.